Pan z Wami. Słowa Słatego Ewangelia podle Lukasza. Jednochodnesy se na niejakim miejscu modlil. Gdyż przestal, Rzekł mu jeden z jego uczedników: Pane, naucz nas modlić się, Jako i Jan nauczył swe uczedniki. Odpowiedziel im, Gdyż se modlite, rzekajcie: Ojcze poswiedź sejmeno Twe, przyjdź kralowstwie Twe. Chleb nasz bezdejszy dawaj nam każdy den, a odpust nam nasze grzichy. Neboć i my odpuszczamy każdemu, kto się prowiniuje proti nam, a nie uwieć nas w pokuszeni. Słyszeliśmy Słowo Boże. Pana Tobie Chryste. Milovaní bratře, sestry. V měsíci hřínu uctíváme panu Marii z vášným jako královnu posłatnego Růžence. V modlitbě Růžence hledíme spolu z Marií na Krista. Matka Boží nám ukazuje swego Syna a chce, abychom stále byli na blízku a žili s Nim ve společenství. Slavení to. Dneśni liturgijskie pamatki, powodnie Panny Marię Wiciezne, ustanowił od roku 1572 papież Pius V we wyroczni den wiciestwie krześcijanów w boi z Turki u Lepanta. Dnia 7 grz. 1571 doszło k rozchodujci na możni bitwie między islamem a chrześcijaństwem. Dziejny pochled na sytuacji rzeka, że Turcji od początku 15 stulecia władli wielką wielkie części Balkanu. W roku 1453 zezmocnili wzmocnili Konstantynopole, którą przejmenowali na Istanbul, a chrám Hagia Sophia zmienili na Meszytu. Początkiem XVI stulecia si Turcy podrobili przedni wychod, a z podmanieniem benackiego Kipru W roce 1571 owladala osmańska rzysze cele wychodni strzedu zemni prostor. Muslimowe, którzy uchwacowali chrześcijańskie zemnie, w na chrześcijanach dopuścili, ukrutności, a mnoche odwadzili do otroctw. Z podnietu paperze pija pateho byla wytworzona protiturecka liga, którą 20 kwietnia 1571 spolu z nim podepsal szpanielski kral Abenacka Republika. Belitelem se hiszpański szpanielski princ, Don Juan de Austria. Turku była poczetna przewaga. Za te to wielmi ważną sytuację pomogła mu lidba różęce, które wszechne chrześcijanie wyzwał papież Pius V a papież Benedykt XVI o dzisiejszej sytuacji jedną rzekł Nastala wielka moralni krizę zapadnich świata, tedy chrześcijańskiego świata. Twarzy w twarz chlubokim moralnim rozporom zapadu, a jego wniczni bezradności, proti której se objawila nowa gospodarska moc arabskich zemi, islamska dusza znowu procitila. Procitla, my jsme takie niegdo. Nasze identytaje lepsi, nasze nabożeństwi odalalo, wy już nie ma żadne. To i właśnie ten pocit muslimskiego świata. Zapadni ze mnie, już nie dokażą chłasad moralni poselstw. Mocho światu nabidno odpołudze know-how. Chrześcijańskie nabożeństwo jako nabożeństwie już właśnie nie egzystuje. Chrześcijanie nie mają żadną moralku ani wiru. Zostali jen jakieś zbytki modernich, ospiceńskich idei. My wszak mamy nabożeństwi, które odolawa. Muslimowie są dnes prześwietczeni, że Islam se koniec oswiedczył jako żywota schopniejszy bożeństwi, a że ma co życji światu, że są zakladni nabożeńską silą budowności. Drzwiwe szaria, a wszechnosi z nią spojene, już ustupowało. Teď nastoupila nová hrdost a z ní přišel také nový rozmach, nová intenzita, chuť žít islam. To je velká sila, kterou islam má. My máme nepřerušené morální poselství od doby prorokowej, My řekneme světu, jak se má žít, křesťané to nedokážou. Z touto vnitřní silou Islamu, která fascinuje také akademické kruchy, se přirozeně musíme vypořádat. Jan Pavel II učil, na božeńství mohou mít kladný vliv na osud těch, kteří se k ním hlásí a s upřímným srdcem se řídí jejich ustanoveními. Ale jestliže pro spasu je rozchodující působení Ducha Svatého, musíme mít na paměti, že člověk získá svou spasu pouze od Krista, skrze Ducha Svatého. Bůh nám vložil do srdce víry. Ve krztu nám byla vložena do srdce víra, naděje a láska. Dostalo se nám schopnosti věřit. Naším úkolem je této schopnosti používat a nebranět ji v růstu. Papež učil dále, neexistuje řešení problému z pasy odpovídající Evangeliu u toho, jenž nevyznává křesťanské kredo. Na opak musimy mieć neustale na, na pamięci, że cesta z pasy wżdy przez Krista, a że je tedy ukolem cyrkwę a jej misjonarzu, aby chlasali Krista, a umożnili jej milować wżdy, wsióde, a w każdej kulturze. Mimo Krista neni spasy. Princip extra ecclesiam, milla salus, mimo w neni spasy, by Swaty Cyprian, Patrznikę chrześcijańskiej tradycji, a pczlenien do buły unam sanctam papieża Bonifacea VII, VIII, na czwartym Laterańskim koncilu, a na koncilu florenckim. Tento princip znamy na, że ci, którzy uznawali, że cyrkew zalożył Bóg skrze Jezusa Chrysta jako niezbytność, musi do niej wstąpić, aby trwać w niej aż do tej doby, gdy dojdą z pasy. Jak rzekł Petre przed skromarzdzieniem na zaczątku apostolskiej rzeczy, Neni pod niebem innego imena z Jebenecholidem, imż mogli być spaseni. Apostolowie, gdyż byli po chromadzie z Jezisiem, byli przekwapeni jego naprostą duwierą ojca. Przyjmił si, że nigdy nie zapochybuje, że otec jest z nim, a że Mu urzicie pomóże. Widzieli na własne oczy jego neotrzesitelną istotą, że Otec wżdycki wypełni jego prozby. Takowa wira apostoly Lakala. Jezisz samodli i za nas, stejnie, jako se za Petra, aby jego wira nie zanikla. Zrozumianie różeńcowych tajemstw do nas sproudi Jej spasitelna moc. Władzi jej nas do souladu z Jezusem Chrystem, zjednocuj nas z Nim, a zaświecuj nas Jemu. Jan Paweł II Orużyńcy napisał: Najdůležitijszym motywem pro durazne doporuczowanie Różyńce jest skuteczność, że ta to modlitwa jest niesmiernie cennym prostsztkiem podpory wierzycich w usili o kontemplacji chrześcijańskich Za Zatem co w współczesnej kulturze, plne Pylne protikladu, i nowe potrzeby spirituality, wywoławane i wliwe innych nabożeństw. Egzystuje niż gdy indy nalechała nutnost, aby se nasze chrześcijańskie społeczeństwo stala autentyckimi szkolami modlitwy. Różenec należy k tomu najlepszemu, a najoswiedźczeniejszymu co tradycje chrześcijańskie chry chry kontemplacje na wizji. Maria je nieprzekonatelnym wzorem kontemplacji Krista. Żadny człowiek se kontemplacji Kristowy twarze nie wienował z takową wytrwałość jako Maria. Różenec swym charakterem wyżaduje klidny rytmus z przestawkami k zamyśleni, które modlicy se o sobie pomochał rozimat o tajemnicach panowa żywota, a nazirat je skrze serce te, jeż była Jezusie najbliżej. Potom se jej ich nesmierne bohactwi. Papeż Pius XII proklasil, że Różenec je kompendium sołhern całego Ewangelia. Różenec je dar Maryjny laski, matką podany prostrzedek k uspiesznemu projci żywotem a prowodcem na stukę swatosti. Od toho bychom o Różeńcy mówili, i doleżyciejszy bychom się jej modlili.